Jeszcze raz, co? Mezo, mezo Czas rozpocząć nowy sezon Załóż więc hip-hopowy kombinezon Bo bogatszy, o bo nowe doświadczenia Wraca major, szczeniak, amator Niezniszczalny jak terminator Jeszcze mocniej zapcięty, język bardziej cięty bawię się słowem, walczę na argumenty Mam predyspozycje, więc zajmuję pozycję Wykorzystując ambicje, likwiduję opozycję. Jesteś mi wrogi? zakłócasz mój spokój błogi, wtedy pokazuję rogi i biorę odwet strogi. jestem niebezpieczny jak polskie drogi gdy muszę, chociaż preferuję sojusze, zapisuję kartę, w arkusze to mój popis, narzędzia, pracy, kartka i długopis chronią mnie, jak rycerza, ostry rapier, on przelewał krew ja przelewam słowa na papier, w rapie, odnajduję swój sposób wyrazu za pomocą wyrazu dokonuję przekazu hip-hop, stał się na życie pomysłem, zapanował nad umysłem stał się moim szóstym zmysłem Wiecie w czym sęk? Nie wiecie? Ha, on wam zaraz powie W tym sęk aby dźwięk miał wdzięk, a ry mnie kulał aby słowa Pasowały do siebie jak kulał słowem Chcę być świeży, na tym mi zależy Lajnerzy, przygotowani jak należy słowem. W tym sęk aby dźwięk miał wdzięk, a ry mnie kulał aby słowa Pasowały do siebie jak kulał słowem Chcę być świeży, na tym mi zależy Lajnerzy, przygotowani jak należy słowem mikrofonie wciąż i wciąż i wciąż wchodzę coraz głębiej w hip-hopowy do głębi serca żar Jam swój dar, życie surowe jak twar Lecz nie prysznie czar Proszę, nałóż na mnie sto ciężkich kar I podaj sto przepełnionych goryczą czar I tak nie przestanę rymować Chcesz mnie przystopować? Będziesz musiał mnie aresztować Na cywil zesłać Ja nie potrafię przestać Walczę ofiarnie, na takie rzeczy mnie stać Dusza w coraz bardziej zachłanna Technika rymowania nienagranna Jak ładna panna czaruję rymów urokiem Zalewam słów pod okiem Rzuć na to okiem Nie musisz mnie kochać I życzyć mi stu lat Mam jeden postulat, więcej otwartości Do dzień wartości, trochę solidarności Podzielony poznań, sto osób z zdań Najazd bez podstaw, na bok to odstaw To do tych twardzieli, aby zrozumieli i pojęli, że więcej nas łączy aniżeli dzieli W tym sęk, aby dźwięk miał wdzięk, a rym nie kulał, aby słowa Przygotowały do siebie jak kulał słowem. Chcę być świeży, na tym mi zależy. Najleży, przygotowani jak należy. Słowem. Tym sęk a aby dźwięk miał wdzięk, a rym nie kulał, aby słowa. Przygotowały do siebie jak ulał słowem Chcę być świeży, nad tym mi zależy Linerzy, przygotowani jak należy Po świadku nie miałem znajomości Sam doszedłem tutaj To nie zbieg okoliczności, że liner wciąż płynie Ja mozolnie po drabinie, szczebel za szczeblem Rapem mówię teraz tutaj sam reżyserowałem każdą scenę Zapłaciłem dużą cenę, coraz bardziej to trenię. Ciężko bywało, nieraz nic się nie chciało Bratniej duszy brakowało, lecz wyszedłem z tego cało Garstka przyjaciół, przeciwników brud To nie trud, bo mógł czoła, pod i szczęścia. Dzisiaj jestem cudowniczym. Buduję ze słów, nie dla pysków białogłów. Chociaż czasem rybołów się odezwie w Mezzin. uznany reżim, szczególnie latem. Przeznaczenie bije batem, a zatem łagam w pana w miłosne nastroje. Na dwoje może plaża las, ojej, jak romantycznie. Lecz nie popadam w skrajności, zbyt dużo czułości. W miłości może dać w kości. W tym sęk, aby dźwięk miał, dźwięk, a rym nie kulał, aby słowa. Pasowały do siebie jak kulał słowem Chcę być świeży, na tym mi zależy Najleży przygotowani jak należy Słowem. tym sęk, aby dźwięk miał wdzięk, a rym nie kulał, aby słowa Pasowały do siebie jak kulał słowem Chcę być świeży, na tym mi zależy Najleży, przygotowani jak należy słowem, słowem, słowem, słowem